Dziś mamy do omówienia film Omen, to ten oryginalny Omen z roku 1976 w reżyserii Richarda Donera. Film, który nazywany jest często jednym z najważniejszych amerykańskich horrorów XX wieku. stawia się go obok, ten, ten film obok Egzorcysty i Dziecka Rosemary. Co sądzisz? Myślę, że jest to po części tego trafione spostrzeżenia. On jest jednym z trzech takich horrorów satanistycznych, satanicznych, obok właśnie tych y, wymienionych przez ciebie. Ale czy najlepszy? No jeden z lepszych na pewno. Jeden z lepszych, z najlepszych. Ja z, w moim przypadku, ja nie wiem, czy już się z tego, go nie zwierzałem tutaj w naszych audycjach, ale mm, ja się bałem tego filmu, nim go w ogóle zobaczyłem. Powiem wiąże się z tym taka historia, że jako kilkuletni chłopczyk, nie wiem czy ja tego nie, nie m, przytaczałem przy którejś audycji, wędrowałem z koleżanką po parku, która była troszeczkę starsza ode mnie i ona streściła mi fabułę tego filmu. Ja nie... Z... no i to była nie pana noc <gryw> dla mnie i pamiętam, że ja dopiero po latach zobaczyłem ten film i kiedy tak go oglądałem, takie miałem wrażenie, właśnie, że już gdzieś się z tymi postaciami, z tymi sytuacjami spotkałem, ale byłem przekonany i byłem pewien, że nie oglądałem tego filmu. No i w trakcie projekcji wpadłem na to, że po prostu koleżanka miała dar opowiadania i niezwykle sugestywnie przywołała fabułę i treść tego filmu. Kiedy oglądałem po raz pierwszy Omena, miałem wrażenie, że że już go widziałem, a tak y, nie było. Co ciekawe, ja przez wiele lat widziałem wersję okrojoną. To znaczy, m, jako że korzystałem wówczas z magnetowidu, nagrałem sobie na kastę wideo emisję telewizyjną, y, ale nie nagrała mi się końcówka i przez wiele lat nie widziałem końca tego filmu i nie wiedziałem, jak on się naprawdę skończył. <śpiewanie> no. A to ciekawe, bo istnieją dwie wersje zako zakończenia tego filmu, może dzisiaj też o tym powiemy. A wiesz jak zacząłeś od, jeśli, jeśli już skończyłeś, to ja też chciałbym o prywatnej sprawie. Tak, tak właśnie dzisiaj specyficznie zaczniemy. Mogę się podzielić też swoimi jakimiś wspomnieniami z tym filmem? Tak, ale krótko. <laughs> Dobra, więc ja pierwszy raz ten film widziałem też jako jakoś kilkuletni chłopak. Może miałem 8-9 lat i tylko dlatego, że nocowałem u mojej babci. To znaczy gdzieś rodzice wyjechali, ja zostałem na noc u babci i pewnie rodzice nigdy nie zgodziliby się, żebym ten film oglądał. A wiadomo jakie są u babcie, co są dziecko. Można dzieckoje. je naciągać. No. Można je naciągać. Nie no powinno ja oglądałem... się, ale, ale da się, o, tak. Dokładnie. No ja już oglądałem ten film. Babcia przysnęła. Mhm. A ja oglądałem z łóżka leżąc sobie i, i, i przyznaję, że zobaczyłem mm, pierwszy raz ten film, nie wiem, czy już teraz nie wiem, czy to było do połowy, a do fragmentu urodzin Damiana, kiedy, kiedy jego pierwsza niania ląduje z pętlą na szyi i wybija okno. To była ostatnia rzecz, jaką widziałem w tym filmie, oglądając go po raz pierwszy, no bo to już było za dużo dla mnie. Byłem śmiertelnie przestraszony i, i, i nie chciałem oglądać dalej. Zresztą film mi się śniło oczywiście w nocy i, i to rzeczywiście miało jakieś takie głębokie też znaczenie dla, dla, dla pewnie psychiki, bo trudno mi być obiektywnym. Ja dzisiaj sobie też Patryk otworzyłem rzeczywiście jakieś fora internetowe i poczytałem co młodzi widzowie piszą o tym filmie, nie wiem 15-letni. Ich ten film tak rzeczywiście nie rusza współczesnych widzów jak nas pewnie kiedy widzieliśmy ten film właśnie czy próbowaliśmy go oglądać jak w moim przypadku w dzieciństwie. I to zakończyło się tak, jak zakończyło. Wtedy to był chyba jeden ze straszniejszych filmów, jakie miałem okazję zobaczyć. No, nie w długim moim życiu, no bo jak mówię, miałem 9 lat, ale to wystarczyło, żeby zaważyć. żeby uznać ten film za jeden właśnie z najistotniejszych filmów, jakie widziałem w życiu i najstraszniejszych filmów, jakie widziałem w życiu, więc to jest takie bardzo osobiste na początek. Tak zastanawiam się nad tym, dlaczego młodzi widzowie już tak nie odczuwają tego filmu jak my. Myślę, że to wynika tak na szybko Analizując, Myślę, że to wynika z tego, że oni bardziej chyba są przyzwyczajeni czy oswojeni z kinem gore. Chyba mm -hmm. dzisiejszy horror bardziej posługuje się obrzydlistwem charakterystycznym właśnie dla y, tego podgatunku. Natomiast mniej jest y, takich, kinów, y, Boże, takich filmów, które m, opierają się właśnie na atmosferze, a do takiej niewątpliwie należy też... Y, omen i stąd chyba takie, a nie inne reakcje, prawda, że w, żeby ich przestraszyć, potrzebne są silniejsze i bardziej dosadne, dosadne bodźce. Tak, wiesz co, i pewnie jeszcze kolejna rzecz to to, że ten film... Mm jest zrealizowany w takim rytmie bardzo stoickim to znaczy mimo wszystko jak się ogląda ten film pomijając kwestię z jakiego on jest roku ale rzeczywiście wydaje mi się, że Richard Donner postawił tutaj nie na szokowanie przypominam, że w tym mniej więcej czasie rzeczywiście rodziło się, może nie rodziło się ale, ale powstały takie film jak Ostatni Tą Polewę o którym mówiliśmy czy Halloween natomiast ten film zarówno jeśli chodzi o aktorstwo jak i o samą reżyserię to jednak nie jest takim horrorem nawet nie porównowałbym go właśnie że więcej jest tego, tego gore i więcej jest tej akcji w egzorcyście prawda? Który, Fritkina, którą mówiliśmy mhm. ten film zbliża się w kierunku, jeśli nie thrillera, to takiego właśnie filmu jak, jak, jakie, jakie określają Amerykanie mystery i mhm. ja wiem, bo widziałem wywiady z Chadem Donerem, który mówił o tym, Czyli. że mu zależało na tym, żeby ten film był na tyle wiarygodny, na ile mógłby być wiarygodna opowieść o ponownym przyjściu Szatana na świat. Tylko, że myślę, że ten y, temat, czyli przyjście właśnie szatana na, na świat, y, wywołuje sam w sobie jakby ciarki, prawda? No, jest to y, nieprawdopodobne, ale, ale no, gdzieś tam pod boimy się czegoś takiego i to wywołuje w nas taki irracjonalny strach, prawda? Tak, Patryko, masz rację, ale zwróć uwagę, w jak sprytny sposób to zostało przemycone, bo sam pomysł, mamy XX wiek i nagle rodzi się Antychryst. No, człowiek, który napisał ten scenariusz, czyli David Selzer, sam pomysł wydaje się troszeczkę irracjonalny. Znaczy, sam, no co, wyjdzie szatan, nie wiem, jako koźle, jako, jako potwór i będzie chodził po ziemi? Nie. Tutaj. Oczywiście ubrano to w teologię katolicką, do tego pewnie będziemy jeszcze wracać, na ile tutaj bazowano na Apokalipsie Jan Janowej, yy, czyli części yy, tego, tego kanonu biblijnego. Natomiast yy, tutaj istotne jest to, że Zarówno postać samego ucieleśnienia szatana, to to jest dziecko oraz relacje, jakie są budowane między, między tym antychrystem, a jego przybranymi rodzicami i innymi postaciami są na wskroś realistyczne. I ja wiem, że na początku w założeniach scenariuszowych pojawiały się jakieś sabaty czarownic, ale Richard Donner powiedział nie już na etapie właśnie tworzenia tego jakby mm -hmm. tej eksplikacji, takiego samego pomysłu. Powiedział, że nie, że nie chce. Wyrzucił wszystkie nadprzyrodzone rzeczy z tego filmu. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, że wyrzucił nadprzyrodzone rzeczy, bo tak jak wspomnialiśmy nadprzyrodzoną rzeczą, jest tutaj to, że matką yy, Damiana czy ojcem jest szakal, prawda? Więc, więc mm -hmm. trudno tutaj... Ale, ale nie ma Tylko, tutaj, że to nie... wszystko, co nieprawdopodobne, kryje się właśnie pod takim mm, otoczką, powłoką nie, normalności, tak. prawda? Tak, tak, tak. Normalni tak. są tak. tej normalności. Relacji między nimi, natomiast gdzieś tam drzemie w nich zło. Co ciekawe, właśnie jak, jak już zwracasz właśnie uwagę na to, co to jest nieprawdopodobne, że sam wygląd Damiana, Damiana, no jest normalny, prawda? Nie ma żadnych rogów, żadnych kół, ni nic takiego, nie ma tak, żadnych takich atrybutów, moment... właśnie, które przypisujemy szatanowi za wyjątkiem trzech szóstek właśnie, za, za mały, mały wyjątek, czyli te trzy szóstki i tutaj też wyraźnie starali się twórcy jakby zwracać uwagę na teologię to znaczy, ale to też jeszcze pewnie do tego wrócimy, natomiast e, chciałbym zapytać Ciebie też na samym początku czy streszczamy dzisiaj fabułę filmu? A um, odpuśćmy sobie jak to uważasz? Okej okay. Nie, ona pewnie w trakcie wyjdzie, zresztą jak będziemy porównywać ten film do ym, Biblii, no bo w jaki sposób jest tutaj dyskusję... Porównywasz film. film do Biblii, Jacek! Mm. To jest ciekawe... Wiesz, nie, I co? co, na zasadzie lepsza książka czy film? Jacek! Wiesz, wiesz, co, wiesz to jest bardzo wiesz, ciekawe, wiesz dlaczego? Bo Richard Donner twierdzi, ja nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, ale sam reżyser twierdzi, że właśnie po... W skończeniu filmu, jak ten film zdobył niesamowitą popularność, mm. ludzie zaczęli czytać Biblię, właśnie po świętego św. Jana, żeby odnaleźć te fragmenty, które zostały niejako przetransportowane, tutaj w ubrane w popkulturową pop pop papkę oczywiście, ale bardzo sprytnie to zostało zrobione, bo wiele rzeczy, które w Biblii, no, Biblia jest pisana językiem na wskroś poetyckim, pełnym metafor, w związku z tym można ją interpretować na różne sposób, Sposób. Takim najlepszym przykładem są te szóstki, bo w Biblii jest powiedziane, że bestia nie ma imienia, a kryje się pod magiczną liczbą, która jest w opozycji do siódemki, która jest liczbą szczęśliwą, właśnie szóstką, a imię jest jej 666. No tutaj zostało to potraktowane dosłownie, bo Demien ma tak. tatuaż albo znanie. się rodzi 6 czerwca, czyli 6 tak. miesiąca 1966 roku. Dokładnie, oczywiście. Więc, więc tutaj co rusz się pojawiają tego typu ym, insynuacje, pewne powiązania, które nie wiem, może część ludzi oburza. Natomiast ja nie wiem, wracam do tego, Donner twierdzi, że po filmie ludzie zaczęli czytać Biblię, więc on jeszcze dalej poszedł i powiedział, że Kościół katolicki powinien być wdzięczny jemu za film Omen. Naprawdę coś takiego powiedział. Mhm. Wiesz co, ja do jego wypowiedzi pochodzę bardzo ostrożnie, bowiem Aha. kiedy zakupiłem sobie właśnie to specjalne wydanie yy, Omena, czyli dwupłytowe z mnóstwem dodatków, byłem zdegustowany jego wypowiedziami. To były takie... Bzdudne historyki, Przykładowo, już podczas pracy na planie panowała taka właśnie atmosfera niepokoju, strachu. Wszyscy czuliśmy się niepewnie, że coś nadciąga właśnie złego. Wiesz co, ja jestem bardzo wyczulony na coś takiego. Bardzo, bardzo mnie drażnią podobne, podobne wypowiedzi. I dlatego... Niezbyt jakby poważnie traktuje reżysera, jak i całą ekipę, która wypowiada się mniej więcej w podobnym tonie. Tak, Patryk, to jest typowy zabieg marketingowy. Ja wiem, który ja wiem, już... tylko z tym mater marketingiem nie można przesadzać. Już teraz będziemy się zmierzać w inne rejony. Nie, nie chciałbym zgłębiać tego jakby problemu. Mhm. Tylko spodziewałem się jakiejś merytoryki, jakichś konkretów, a otrzymałem właśnie takie, takie coś. No. tak tak, ja tylko skończę, że to zostało już jakby napędzone przez studio Twenty th Fox i, i, i to się wiązało również z premierą, tam rzeczywiście doszukiwano się różnych koincydencji sama SMS sama, Studio próbowało na, na tym poziomie reklamować swój film, właśnie tę magi, magiczność liczb, czyli wyznaczano premierę no film również jest w roku kończącym się szóstką, bo, bo powiedzieliśmy, że był rok 76, film miał premierę w tym roku, więc również wykorzystano to Zresztą to jeszcze bardziej wykorzystano, ale to już na marginesie w tej nowej odsłonie tak, o, o, Omena. W 2006 czerwca. W 6. Tak tak, tak, tak, tak. No ale to zostawmy to. Wiesz co, zdumiewające jest to w tym filmie, że mamy taką ilość dobrych aktorów, to co mało, tak renomowanych aktorów przy takim projekcie. I tu warto zwrócić uwagę, bo niektórzy, zwłaszcza młodsi widzowie, mogą nie być świadomi tego, na jakim poziomie jeszcze w latach 70. określano horror. Nie było czegoś takiego w amerykańskim kinie, że w horrorach, gdzie są właśnie nadprzyrodzone moce diabły i duchy, grają tacy aktorzy, którzy uznawani są za, no największe filary Hollywood, a takim tutaj, taką osobą jest Gregory Peck. I obecność Gregory Pecka przy tym projekcie było w tamtych czasach, kiedy film powstawał, dość zdumiewające i zaskakujące. Poniekąd zastanawiające i zdumiewające, ale też trzeba wziąć pod uwagę, kogo grywał Gregory Peck. To zawsze były postaci mm -hmm. szlachetne. Oczywiście. E, przykład jakby zabić drozda. Niedawno mówiliśmy właśnie tutaj poza audycją o Merlin Monroe, i ja stwierdziłem, że ona prawdopodobnie, zresztą też napisałem, bo, bo przy okazji mojego zadania, zlecenia właśnie rozmawialiśmy o tym, że napisałem tekst właśnie o Merlin Monroe, gdzie stwierdziłem, że ona jakby tak mówiąc jakby brzydko, że odeszła w najlepszym dla siebie momencie, że już kończyła się pewna epoka, za chwilę były zupełnie innego rodzaju gwiazdy, zupełnie, in, zupełnie inne oczekiwania widowni i prawdopodobnie Madeline Monroe gdzieś by tam się straciła i, i możliwe, że nie udałoby się jej utrzymać statusu gwiazdy i też wspomnieliśmy o aktorach, którym się udało w nowych warunkach właśnie utrzymać ten status gwiazdy i jednym z nich był właśnie Gregory Peck który no, odnalazł się w tym kinie lat 60 -tych, 70 -tych. On jest produkcją hollywoodzką, jest takim typowym szlachetnym horrorem, ale Greb Gory Peck w zasadzie nie przełamuje tego wizerunku, jaki stworzył w produkcjach, w których grywał wcześniej. Wręcz inaczej, podtrzymuje go. Co ciekawe, to był bardzo rozsądny zabieg właśnie z zatrudnieniem go, bo od razu jakby tego aktora, tą postać darzymy sympatią, ufamy mu i wierzymy. Jesteśmy za nim i, i tak, taka jest silna i mocna identyfikacja właśnie z tą postacią. Wydaje mi się, że w dużym stopniu właśnie ze względu na samego Gregory'ego Peka. Wiesz to, bo y, okazało się, biorąc pod uwagę y, sukces tego filmu, y, zarówno komercyjny, jak i w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć artystyczny, ale na pewno Omen stał się powodem do podniesienia rangi, jeśli chodzi o horror w samych Stanach Zjednoczonych. Więc można powiedzieć, że Gregory Peck miał rację. Natomiast wtedy, kiedy on y, chciał zagrać w tym filmie, no, to nie było takie pewne, czy to nie jest rzucanie się jakby w, na, w, jakby w wodę, która, która spowoduje, że on ciągle będzie traktowany poważnie w Hollywood. Okazało się, że miał szczęście i miał rację, że to, tak jak powiedziałeś, to był dobry moment dla niego. Koniec czy połowa lat 70. to w jakiś sposób jest... No, horror wchodzi na ten, ten, ten horror oczywiście robiony za duże pieniądze wchodzi na nowo, w nowy rodzaj jakości jest już traktowany przez krytyków poważnie filmy horrory dostają poważne nagrody tutaj możemy cały czas mówić o tych filmach trzech najważniejszych czyli Exorcysta, czyli Dziecko Rozmery i teraz Omen to są filmy, które walczą o Oscary w związku z tym Gregory Peck miał, można powiedzieć, szósty zmysł i, i, jeśli chodzi o, o decyzję, żeby zagrać w tym filmie. Ale co ciekawe, on zastąpił innego aktora, bo początkowo do roli y, Roberta Torna w tym filmie pretendował Charlton Heston. I stało się tak, że Charlton Heston tylko dlatego nie zagrał w Omenie, że miał inne zobowiązania. On w tym samym czasie y, y, pojawia się, czy grał w filmie Midway, czyli no, kolejna opowieść wojenna, amerykańska i został zastąpiony niejako przez Gregory Peka. Mhm. Mm no i chyba dobrze się stało. Tak, on jest świetny w tym filmie. Może, Patryku, powinniśmy powiedzieć o kolejnej też ważnej postaci, czyli tutaj się pojawia Lee Remig. Każesz tu aktorkę. Tak, no to ja oczywiście. Wiesz co, niedawno hmm. w, znowu przywołam to moje zlecenie związane z Marilyn Monroe, że właśnie widziałem dokument yy, o Marilyn Monroe, który prowadziła Lady i tak... Yy, Smutne to było dla mnie, bo myślałem, że to jest aktorka tej klasy, że nie powinna prowadzić filmów dokumentalnych, że nie jest jakąś tam podrzędną aktorzyną, a zazwyczaj takowe prowadzą, choć nie zawsze, jakby filmy dokumentalne. No tak, tak, oczywiście, bardzo, bardzo dobra aktorka, którą możemy znać z innych ról, ale ja, ja właśnie ją najbardziej kojarzę no właśnie, no, najbardziej ją kojarzę z, z Omeno. To wiesz co, ja specjalnie wspominam o niej zaraz po Gregorym Pecku, bo to jest rzeczywiście kolejna weteranka. No to już świetnie wygląda, ale ona grywała w filmach, ja pamiętam jeszcze z jednej roli, w klasycznym filmie, gdzie zagrała z Jamesem Stewartem w 1959 roku, czyli Anatomia Morderstwa. Mhm, tak, tak. Mhm. To, to, to, to jest są te dwa filmy, które kojarzę z nią. Tak. To jest klasyk, no taki w stylu Hitchcockowskim mm -hmm. I, i rzeczywiście, ja ją tam pamiętam jeszcze, jak ona tam była młodą dziewczyną, ale, ale to jest też przykład na to, że zarówno Gregory Peke, jak i Lee Remick to są aktorzy m, prawdziwi weterani, jakkolwiek to brzmi. Podobnie tutaj się pojawia również, pamiętasz, gra reportera David Warner, tak. mm -hmm. który gra Jenningsa. To jest też facet, no, który zagrał w ponad 200 filmach. On grywał... I po Omenie i przed Omenem brytyjski aktor, warto, warto dodać. On niedawno mogliśmy oglądać w Titanicu go. On tam gra takiego bardzo niedobrego człowieka. Biega z bronią pod koniec, kiedy Titanic tonie. A jeszcze mogliśmy go zobaczyć w tronie, na przykład, oryginalnej wersji y, tronu, oczywiście. No, fajnie, fajnie naprawdę tutaj wypada ten, ten aktor. Jest, jest świetny i bardzo przekonujący Więc to jest bardzo mocna gwardia. No, jest jeszcze oczywiście. Och, uwielbiam. To jest druga niania, pamiętasz? Czyli tak, bili, ale jeszcze, jeszcze przy tym łodnerzy hmm? możemy się zatrzymać, bo to jest aktor brytyjski, który mm, wypłynął na w filmie takim chociażby jak Morgan, przypadek do leczenia. Widziałeś ten film? Ja go lata temu widziałem nie. podczas studiów. On Gdzieś się tam go przypisuje właśnie młodym gniewnym brytyjskim, ale to nie do końca jest ten styl i ten klimat, który kojarzony jest właśnie z produkcjami właśnie brytyjskimi tamte, tamtego okresu, ale później pojawiał się właśnie w tronie czy, czy człowieku z dwoma mózgami. Pamiętasz taki film z lat 80 tak, tak. No. No. Więc. No, ale wiesz no, On tutaj naprawdę, możliwe, wypada że nie niewiele nie, nie mówi, ale kiedy się zobaczy go na ekranie, to od razu się pokojarzy, po właśnie tego aktora. No? On to wypada niezwykle charyzmatycznie, naprawdę jest świetny. No i w, jeszcze wspomnę o, właśnie, Mrs. Baylock, czyli druga niania, y, Billy Whitelaw, yes, Niesamowita so. postać. Mrs. Well, that's a start. Show her in. Come on, please. Ambassador and Mrs. Thorpe. How you do? Hello. I, um, I know it's a difficult time for you, so I'll not intrude on your grief. I'm here to take away some of your troubles and anxieties. We'll soon help your little boy, to forget what's happened. I'm afraid, sir, that uh, some of our young nannies, they get homesick. They have boyfriend problems. I left all that behind a long time ago. Well, now, if um. if you let me see your boy. Well, yes, of course. Uh, he's upstairs. I'll show you where it well, is. Well, why don't you just leave us alone at first? Let us get acquainted in our own way. Well, he's shy with new people. Oh no. Not with me, he won't be. I właśnie wokół tych trzech aktorów, Gregory Peck, Lim Remick i pani Baylock, czyli Billy Whittle, zbudowana jest akcja filmu, no ale oczywiście jest jeszcze Damien, czyli Harvey Stevens. Jest to niesamowita postać, sześcioletni chłopiec, który zagrał w tym filmie postać pierwsza planował. Jest niesamowita również historia dotycząca w jaki sposób właśnie ten młody Herbie Stevens dostał się na plan zdjęciowy. Otóż Richard Donner prowadził taki casting, który wyglądał w ten sposób, że zapraszał młodych aktorów, młodych chłopców i pierwszą rzeczą jak ukazał im robić to atakować go. Po prostu w jednym z takich pomysłów na casting było to, żeby młody kandydat na rolę Damiana pokazał swoją agresję. No i y, można powiedzieć, że Harvey Stevens wygrał w przedbiegach, bo po komendzie właśnie od reżysera Richarda Donera, żeby go zaatakował, co zrobił y, Harvey Stevens, y, no po prostu podszedł do niego i kopnął go w krocze. <laughs> I to jakby wystarczyło aż na to, żeby, żeby dostać tę rolę no tyle i trzeba przyznać rzeczywiście, że on tutaj wypada niesamowicie, jemu zafarbowano włosy bo on oryginalnie był blondynem również nosił szkła kontaktowe które zmieniały kolor jego oczu ja nie znam zdjęć tego młodego chłopca przed panem zdjęciowym, więc nie wiem jak wyglądał, no ale na ekranie wygląda w sposób niesamowity i to co on robi w filmie rzeczywiście jest diaboliczne tak, tak, tak. Bardzo podoba mi się ta jego nieświadomość władzy i potęgi, jaką ma w sobie. A ta agresja, o której mówisz, ona tak często się nie, nie przejawia u niego w filmie, jak oglądamy, ale są momenty rzeczywiście takie, kiedy ta jego złość, kiedy ta agresja no, wydobywa się na zewnątrz. Ale on bardzo często właśnie dokonuje to, co się dzieje, co powoduje złego, że robi to w sposób taki intuicyjny, właśnie nieświadomy. Dlatego, no, dlatego ta postać tak, jest tak, tym tak, bardziej tak, chyba tak. taka przerażająca, prawda? Co innego wioska przeklętych, prawda? Kiedy dzieci panują tutaj nad ludnością całą i mogą spowodować wypadek i robią to w, w sposób całkowicie świadomy. On jakby się tak bawi, zachowuje jak dziecko, ale po prostu no, zdarza mu się, że jak się wkurzy, no to spowoduje jakiś wypadek. No. Takim najlepszym przykładem jego agresji skierowanej bezpośrednio w stosunku do rodziców jest pierwsza wizyta w kościele. Niesamowita scena, czy wizyta, no, tak, do której nie tak, doszło, za tak. albo w zoo. mało nie wydrapał hmm. oczu swojej matce. Albo w ZOO jest mocne. Jest tu kilka <grym> mocnych scen w tym filmie. Mr. Tak, jeśli mówimy, Patryku, rzeczywiście może przejdźmy do mm, tych scen najmocniejszych, bo to, co, to, co no. tutaj... Warto, że stało... myśmy nie zaznaczyli, ale ten chłopak w momencie realizacji filmu miał chyba 6 lat. No, mm -hmm. no to całkiem tak, tak, tak, młody tak. chłopczyk. Zwróćmy uwagę na to, że ten film momentami jest niezwykle mm, brutalny i naturalistyczny, jeśli chodzi o pokazywanie scen mm, śmierci. Co jest ciekawe, bo powiedzieliśmy, że on unika takiego jakby pokazywania scen jak w Gor, ale jest tu no co najmniej jedna scena, która zapada w pamięci. Mam tu na myśli śmierć dziennikarza właśnie zdekapitowany przez Szybę. Jest to pokazane na... No? Uważam, że nie. No uważam, że nie, Jacek. Właśnie to jest jeden z tych... Ale co uważasz, że nie, bo nie rozumiem Przykładów takiego bardzo szlachet, szlachetnego Ale nie, ale ja mówię o tej scenie Który... Ta scena jest potworna Tak, ale, ale wydaje mi się że Ale widzisz że Oczywiście wszystko? to jest na slow motion jakoś tak tego, no rzeczywiście ta scena jest bardziej dosadna od pozostałych, ale mam wrażenie, że, że cały czas się tutaj jakby nie przekracza pewnej granicy. Nie no, to ta scena, no nie, nie będę się tutaj oczywiście kłócił, czy to jest gor, czy nie, czy to jest jakieś, jakieś takie reperkusje po właśnie po filmach typu gor, ale jest, jest niezwykła. Wiesz co, ja, jeśli mówimy, wspomniałem już o tej niani, która wyskakuje przez okno. To jest dla mnie niesamowite, jak Donner próbuje budować niektóre sceny właśnie na takich szczególikach, bo niania, która dodajmy w szóste urodziny Damiana to jest przerażające stoi na gzymsie budynku ma zawieszoną czy zaciśniętą na szyi pętlę, woła Damiana Damian, Damian robię to dla Ciebie wyskakuje, czyli zawiesza się i tutaj jest mistrzostwo uważam Donera ponieważ ciało, kiedy już zawisa gwałtownie na, na linie. Wybija szybę w budynku. I widzimy również takie kontrujęcie służby, która siedząc, czy przebywając w tym pomieszczeniu, odwraca głowę i zaczyna dziewczyna jednak krzyczeć jakaś służąca. Te szczególiki podczas realizacji czy, czy, czy, czy, czy kreowania tych scen naprawdę zapadają w pamięć. Właśnie nie tylko to, że dziewczyna sama zgadza się na śmierć jako taka, nie wiem, jest to rodzaj jakiegoś takiego rytuału wiesza się w bardzo sposób dziwaczny, bo to nie jest gałąź, to nie jest pokój, ona wyskakuje jakby z gzymsu, z balkonu budynku w równocześnie jeszcze wybija szybę, to jest naprawdę mm, no dla mnie, dla mnie to, to, to, to te sceny są naprawdę majstersztykiem, ta scena, ta scena z szybą, jest, jest, jest na co popatrzeć, naprawdę jest to zrobione w sposób zupełnie porażający mm -hmm. Tak mi się jeszcze przypomina w związku z małoletnim aktorem i postacią, którą odtwarza, że do tej pory jest bratem, kiedy nasz mój bratanek, a jego syn jest niegrzeczny, mówimy o nim, że on jest Damienem. Ale jest coś takiego, oczywiście. Też używamy się od znajomych. Jeśli dziecko jest. Widzisz, to stało się synonimem. Jeśli dziecko jest złe, to się mówi to jest damien. Tak mocno ten film przeszedł do ogólnej świadomości, nawet dla widzów, którzy do końca nie znają całego filmu, ale kojarzą, że no właśnie to jest taki synonim. Złe, nawiedzone dziecko, często nazywane jest w żartach, oczywiście Damienem. Ciekawe, no. Tak. I kolejną, to kolejną taką sceną, jeśli mogę, moją ukochaną, ulubioną, to jest fragment, kiedy jest niesamowite kiedy Damien doprowadza do... Hmm, do poronienia u swojej przybranej matki, prawda? Kiedy, kiedy Niania wypuszcza go na takim trójkołowym rowerku, on wyjeżdża i potrąca stołek, na którym stoi jego jego właśnie macocha, tak, tak ją nazwijmy, chociaż matka przez długi czas myśli, że, że jest prawdziwą matką Katrin Thorn. No i ona ląduje na, ląduje, ląduje o kilka metrów dalej na, na podłodze. Kojarzysz, prawda? Tak, kojarzę, kojarzę, ale, ale m, powiem ci, że na mnie wciąż największe wrażenie y, robi i dziwi się, że wciąż nie mam tego osobno. Y, na soundtracku chodzi mi o muzykę z tego filmu. Tak, oczywiście. M, myślę, że ten mhm. film byłby zupełnie inny, gdyby, gdyby nie ta ścieżka dźwiękowa która mm, robi po prostu piorunujące wrażenie, kiedy książ próbuje się dostać do kościoła i kiedy jest przyszyty częścią z niego, podczas gdy ta a, muzyka achy, która potęguje właśnie taki nastrój, takie napięcie, która ma w sobie właśnie przez wykorzystanie chóru coś takiego upiornego w sobie, mhm. demonicznego. Oczywiście, Patryk, powinniśmy tutaj dodać, że muzykę do tego filmu skomponował Jerry Goldsmith, Zresztą dostał za tą muzykę jedynego swojego Oscara. My już mówiliśmy o w przypadku na przykład filmu Planety Małpę. Natomiast to, co jest niesamowite z tej muzyce, i to będzie troszkę dłuższy wywód, wybacz, ale, ale żeby w pełni docenić tą muzykę, to myślę, że warto troszeczkę sięgnąć do samego zamysłu kompozytora. Otóż yy, Goldsmith postanowił zrobić rodzaj antymszy jest taka bardzo głęboka, stara tradycja zarówno w kościele katolickim, jak i w kościele protestanckim, że obok mszy takiej uroczystej tości kościelnej, jest również msza muzyczna. Są tego typu przykłady. Takie msze pisał w protestanckim kościele Bach, mówimy o muzyce barokowej, w epoce przepraszam, klasycystycznej jest to Mozart. Mamy Bacha-mszę, Hamol, mamy mszę Mozart'a, na przykład kornacyjną. To są twory, które dzielą się na fragmenty instrumentalne i churalne. One są podzielone tak jak zresztą msze no właśnie kościelne, czyli mamy części Kirie, mamy części Gloria, Credo, Sanctus i tak dalej. No i to, co zrobił Goldschmidt, to jakby odwrócił tą całą sytuację, zrobił rodzaj mszy, ale mszy satanistycznej. Nie mamy tutaj w jego utworach Chwalenie Chrystusa, ale mamy na przykład właśnie Ave Satani śpiewa chór, więc to jest niesamowita um, oryginalność tej muzyki, bo oczywiście msze te muzyczne, czy Bacha, czy Mozarta w naszym zlaicyzowanym świecie możemy słuchać już nie w kościele, ale w salach koncertowych i mam wrażenie, że podobnie również może być z tą muzyką Goldschmita, ona świetnie funkcjonuje w filmie um, Omen, ale jako utwór autonomiczny jest zupełnie porażający, kiedy słucha się utworów właśnie w jakby odseparowany sposób na płytach, czy to nawet w trakcie koncertów, bo ona również jest wykonywana. Jest to no, zupełnie zupełnie utwór, jak mówię, fantastyczny i porażający i robi dzisiaj również współcześnie w XXI wieku niesamowite wrażenie. Wiem, że, i, i to jest chyba zrozumiałe, Obok tego, co widzimy na ekranie, to właśnie muzyka Goldschmita wielu widzom dzisiaj no, kojarzy się ze strachem, czyli, czyli jakby pobudza tą atmosferę horroru, jest kojarzona z tym, że ta muzyka również może wywołać ciarki na ciele. Tak, tak jest porządnie skonstruowana. Ale jak mówię, nie warto zapominać o tym, że bazuje na głębokiej takiej tradycji mszy muzycznej. Myślę sobie o jednej rzeczy coś coś coś co jest fantastyczne to jeśli chodzi o budowanie um... Postaci tych fikcyjnych, czyli mam tu na myśli głównych bohaterów małżeństwo Robert, y, Roberta Thorna i Katrin Thorn Zwróć uwagę, jak zmienia się ich stosunek do y, ich syna. No, o ile Robert Thorn grany przez PK wie, że to nie jest jego rodzony syn, natomiast Limerick niejako instynktownie wyczuwa to powoli. W pewnym momencie, kiedy ona spodziewa się już drugiego dziecka, Damien zaczyna ją y, nawet nie denerwować, a ona zaczyna się... No, y, Cierpi, kiedy, kiedy on jest w pobliżu, kiedy, kiedy zaczyna jej działać na nerwy, ale też potem zaczyna się go bać. I to jest niesamowite w tym filmie, że jakby postaci dorastają do tego, żeby zmierzyć się z tym finałem, czy też z tym rozwiązaniem całej tej sytuacji. Po prostu chodzi o to, że trzeba zgładzić swoje dziecko niejako, to jest bardzo dobrze tutaj poprowadzone i, i, i logika jest bardzo dobrze posunięta, jeśli chodzi o scenariusz, bo PEK, czyli Torn, dopiero wtedy jest determinowany i decyduje się na zabicie swojego syna, czy, czy, czy, czy no dziecko po prostu, w momencie kiedy ginie jego y, żona Lim Remick i on no, podejrzewa, że została zresztą zabita ona przez y, Damiena. My wiemy, że sprawcą była Mrs. Baylock, działająca niejako na usługi szatana. I to jest niesamowite, że, że te postaci wyczuwają w jakiś yy, yy, instynktowny sposób, tak jak wyczuwa matka pragnienia swojego dziecka, tak Lee Remig wyczuwa tutaj, że coś jest nie tak z tym dzieckiem, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że nawet w jakiś sposób jej reakcji można wytłumaczyć stanem, w jakim się znajduje. To nie dlatego, że ona dojrzewa do, czy dojrzewa w niej świadomość tego, że dziecko, którym się opiekuje i bierze jako własne, nie jest nim w istocie, ale po prostu stan, czyli no, ciąży, po prostu powoduje, że jest bardziej histeryczna, prawda? I, I dlatego tak, a nie inaczej reaguje, ale po jakimś czasie rzeczywiście jakby przekonuje się, że... Damian nie jest jej prawdziwym synem, że, je, że coś w nim jest jakby odmiennego. Natomiast wiesz co? to, to wszystko można jakby tłumaczyć i uzasadnić na bardzo różnych jakby płaszczyznach, i brać pod uwagę to, że mówi to w momencie, kiedy sama jest jakby w ciąży i, i która jest takim stanem szczególnym, w którym kobieta może inaczej reagować niż zazwyczaj. Tylko, no. ale zwróć uwagę, że my, widzowie, dostajemy takie sygnały specjalnie dla nas, jakby z, tak, tak wygląda konstrukcja tego scenariusza. My dostajemy sygnały, że coś jest nie tak z tym dzieckiem. Obserwujemy to, w jaki sposób matka dorasta niejako do m, tej sytuacji, żeby, żeby no, zmierzyć się z tym. To, tym, tą straszną prawdą, jaką jest to, że to nie jest jej dziecko, a druga sprawa, że to jest dziecko szatana. Takim przykładem na, na pewno jest wizyta w zoo. Kiedy, kiedy Damian pojawia się w towarzystwie zwierząt, one niejako też instynktownie, podobnie jak matka, wyczuwają, że coś jest nie tak z tym dzieckiem. Żerafy odbiegają, a pawiany, czyli małpy w takim jakby rodzaju safari, kiedy oni przez niego przyjeżdżają, wpadają w panikę. Zresztą scena zupełnie przerażająca, nagrana mhm. też w sposób dziwaczny, bo tam realizatorzy nie mogli wyzwolić tych małp, tak to nazwijmy, agresji, więc postanowili wziąć do samochodu jedną z... Y jakby dzieci małp, czyli, czyli małą małpkę wziąć do samochodu i ona przeraźliwie krzyczała, co spowodowało efekt taki, że całe stado małp pawianów rzuciło się na ten samochód, gdzie byli filmowcy, żeby uratować to swoje małe dziecko, małpie dziecko. No, teraz, czy ze względów etycznych takie coś mm. jest dopuszczalne? no Pewnie nie. Natomiast scena rzeczywiście jest nagrana perfekcyjnie, perfekcyjnie i robi niesamowite wrażenie. Jest, jest po prostu straszne to, co widzimy na ekranie tak reagują zwierzęta agresją na, na, na obecność Damiena. Niesamowite, prawda? Tak, owszem. Przerażająca jest ta scena. Ja myślę, że tam, jeśli pominąć to, że nasza bohaterka opiekuje się w rzeczywistości synem Szatana, to gdyby pominąć to w ogóle, no to to jest jakby pojawia się taki problem że matka po prostu jakby tworzy chyba w swojej głowie jakby wizerunek swojego dziecka jako tworu idealnego, a tymczasem tutaj dziecko pokazuje, że też może zajść ze za skórę, prawda? Bo to dziecko, ten Damien w zasadzie no, nie jest ciągle zły, nie chodzi i nie, nie dokucza wszystkim, on jest tak lgnie do tych rodziców, nie? mówi w tej scenie, kiedy sam się boi, bo czuwa on strach, nie jest żadnym dzieckiem, któremu nagle wyrastają. Tam kły i zaczyna się upajać tą przemocą tych pawianów, ale w zwyczajny sposób po prostu boi się, jak dziecko. Tak, oczywiście tutaj pomysł polega na tym, że Damian niejako dorasta do tego, żeby być szatanem. To został rozwinięty jakby w drugiej części, jest w trzeciej, kiedy on staje się dorosłym mężczyzną. Natomiast on się waha yy, przez te wszystkie części. To zostało poprowadzone, tak jak zresztą dzieje się to z Chrystusem, w opozycji szukając jakiejś, kiedy on zastanawia się, czy tam w, w, umrzeć na krzyżu i tak dalej. że tutaj taką paralelę znajdujesz między Chrystusem a szatanem. No, na tym zależało filmowcom. To rzeczywiście jest zbudowana taka postać, no, tak naprawdę nieświadomego dziecka, który ma swoje stany, powiedzmy, agresji, ma swoje strony, strony apatii i to wszystko tutaj ma w moim odczuciu, y, bardzo logiczny sposób zostało przedstawione. Nie ma tutaj y, dla mnie takiego problemu z wiarygodnością tych wszystkich y, sytuacji. Nie ma tutaj potrzeby, żeby y, nie wiem, on rzeczywiście zionął ogniem albo y, z butów Ale mi chodziły w drugiej kopyta. części, nie w remake'u, tylko mm -hmm. w drugiej części właśnie jest poruszony ten tak, problem tak, tym, tak. tego zmagania się z własnym przeznaczeniem, ja tym, z własną tak, naturą tak, tak. diabelską. Mm -hmm. no. Zgadza się. Oczywiście, że tak. Właśnie jeśli mówimy o tych kolejnych częściach, to oczywiście są słabsze, natomiast rozwijają w jakiś sposób liniowy, co działo się dalej z tą historią, co się działo dalej z tym, z tym przyjściem No tak, to bo jesteśmy ciekawi, no kapitulujemy już gdzieś przy czy, czyjś części, a jak oglądamy czwartą, to no już jest groźnie, Słabiutkę, to amatorszczyzna, tak. no. I czwarta część jest zupełnie, część. zupełnie słaba. Trójka jest... Mm -hmm. no, jest kilka scen. W dwójce czwarto Te wszystkie filmy są y, za wyjątkiem pierwszej słabe. Tak, oczywiście. Ja no. pamiętam jakieś takie wy wybrane fragmenty z drugiej części. Y, dosyć spektakularnie wypada scena na lodowisku, czy tam na zamarzniętym jeziorze, gdzie, gdzie dorastający Damian doprowadza do śmierci jednego ze swoich kolegów. W trzeciej części pamiętam samo Onila, który wcielił się w rolę dorosłego Damiana. On tam Między innymi na polowaniu, pamiętam, morduje kogoś i marze krwią jednego ze swoich młodych pomocników. No, ale to są rzeczywiście jakieś takie fragmenty, które, które pamiętam z tych dwóch części. O czwartej części w ogóle nie warto wspominać. One rzeczywiście, te wszystkie filmy powstały jako pokłosie sukcesu tego filmu, o którym dzisiaj omawiamy, czyli omena oryginalnego. No, jest jeszcze oczywiście remake, który. No, Wszelkie błędy, wszelkie grzechy, jakkolwiek to brzmi, które tutaj zostały nam niejako no, za, oszczędzone przez, przez Donera, zostały powielone w tym filmie. Mówię o remake'u. No przecież widziałeś tak, ten film? widziałem. W kinie byłem. Ja, ja też byłem na tym w kinie. No, tam jest dosłowność. Tam bohaterowie widzą w lustrach jakieś potwory, jakieś, właśnie, jakieś postaci w maskach. Jakaś taka jest zupełnie degręgolada, jeśli chodzi o to, co nam zostało właśnie tutaj um, oszczędzone. Wszystko od odbywa się na zasadzie takiej, no jest nawiedzenie, ale, ale nie wiemy, co do końca, o co do końca wchodzi, prawda? Mia Faro, która próbuje grać demoniczną opiekunkę. Tak, tak, tak, tak, tak. Jest, jest to naprawdę słabe i ci aktorzy właśnie takiego młodego pokolenia, podrzędni, jakieś tam no, aktorzynki, które bez większych sukcesów gdzieś tam grywają, no to zostali wykorzystani i to był film dla pokolenia MTV. Tak, tak. tak. Dla zjadaczy, no. No, A sam Richard Donner wypłynął na tym filmie, bo ch chwilę później, chwilę, no, dwa lata później, stworzył pierwszą część yy, Supermana. Mm -hmm. Tworzył jeszcze yy, Supermana 2, ale do momentu, kiedy go nie zwolniono, ale widziałem jego wersję reżyserską. No, zapowiada się, z... Był to zupełnie inny film niż od tego, który, który w efekcie przedostał się do kin i... i... I, i znajduje się na e, kasy, e, Boże, na kastach wideo na DVD <grym> Tak, ale ciekawe jest to, że Richard Donner ty, ty, Omen to jest jedyny jego romans, jeśli dobrze pamiętam z horrorem, bo on zajmował się filmami sensacyjnymi, jest taki film z Zabójcza broń. Y, tak, seria Za, Zabójcza broń to to jest jego no, bo był sprawnym, y, czy, czy jest sprawnym reżyserem ale filmów y, sensacyjnych głównie, a nie horrorów I, i to jest dosyć ciekawe że ten film bardzo dobrze wyszedł mówię o Omenie na ile mi wiadomo, to to w ogóle był jego debiutancki film, bo wcześniej kręcił produkcje telewizyjne. Tak, Omen był jego debiutem reżyserskim, tak, to prawda. A zaraz później zrobił y, Supermana. Ymm, mamy, mamy wersję rzeczywiście jego filmu Superman, to prawda. No i cóż, Patryku, zmierzamy chyba do końca. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć, czy, to, czy, czy, czy przejdziemy teraz już może do omawiania y, naszych nośników, na, na, na kim mamy. Oj, przepraszam. Y, tak, myślę, że powinniśmy powoli kończyć. Y, ja mam to wydanie specjalne, rocznicowe. Y, I to jest na płycie DVD? DVD, tak. No to ja mam Blu-ray. Ty masz Blu-raya? Tak. No Ma, proszę. Mam Blu-raya i jestem zadowolony. Skłosiła mnie, przyznaję, tym razem <głos> okładka. Jest bardzo ładna okładka. To jest taki... Anioł, a raczej taki posążek cmentarny aniołka zrobiony z kamienia i z oczu wylewa mu się krew. Aha. Ale ty masz wydanie dwupłytowe? Tak, dwupłytowe. Mhm. To pewnie jest podobnie, m, jeśli chodzi o dodatki na, na, na, na tym dwupłytowym wydaniu, bo ja mam to wszystko na jednej płycie i tam rzeczywiście są i dokumenty, i fragmenty. Właśnie mówiliśmy o innym zakończeniu. Zakończenie było pierwotnie takie, że również Damian miał zginąć. No ale wiadomo, no, wymóg był taki, żeby jednak kontynuować dalej serię i, i Damian oficjalnie w wersji tej kinowej nie ginie. Więc to jest jeden z takich dodatków. Jest tam Jerry Goldschmidt, który opowiada o muzyce. Są wywiady z twórcami, ja jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o ilość dodatków. Częściowo to jest tłumaczone, częściowo nie. Rzeczywiście tam jest taki dokument opisujący pewne koincydencje, pewne zdarzenia losowe, które zdarzały się podczas realizacji tego filmu. Tam miał spaść samolot, miał, miał, miał ktoś z, jakiś tygrys miał zjeść kogoś w zoo przed tym, jak tam nagrywali. No rzeczywiście co najmniej jak klątwa hamona, to wszystko się tam odbywało. To może nie jest jakiś najciekawszy dokument, ale ale generalnie warto, warto zobaczyć również te dokumenty, które są dołączone do tej płyty. No i możemy powoli się żegnać chyba i kończyć. Cóż, nam pozostaje, do usłyszenia. Do usłyszenia.